Nie jest aż dużo klientów z Polski z racji wiadomo odległości i języka, natomiast e, można powiedzieć, że wiele firm idzie w kierunku elektroniki, e, która wspiera maszynę, operatora itd. bądź też pozwala na transfer danych, które które są potrzebne na to, żeby to rolnictwo precyzyjne chociażby prowadzić. Ale Państwo, no, pewnie nie tylko polskich klientów, ale pewnie tutaj miejscowych, czy z innych rynek francuski, tutaj jest e, naturalne miejsce dla, dla naszej firmy, tak, jeżeli chodzi o Kuna. Natomiast no, jest to największy rynek rolny w Europie, więc, więc tutaj jest, trzeba się starać o klienta i, i próbujemy realizować że jest to rynek przyszłościowy, a w innych firmach, że też się zmniejszyła tutaj sprzedaż. Te państwa firma też to, no, to zależy o czym myślą, tak? bo ostatnie dwa lata we Francji były bardzo trudne. Dwa lata temu padał deszcz, zwłaszcza na północnej części Francji, gdzie, gdzie najwięcej zboża się zbierało zbierali 40-50% normalnych plonów, więc to był bardzo trudny rok. W zeszłym roku znowu susza, która też miała trochę wpływ więc, i skutki poprzedniego, więc dopiero teraz zaczyna się coś na rynku dobrego dziać i ta sprzedaż wraca do, do standardowego poziomu, więc. Rynek tak czy tak jest dla, dla wielu producentów bardzo atrakcyjny, z różnych też względów, bo też duża produkcja mleka i zbóż na północnej części Francji. Więc... A które maszyny najlepiej się sprzedają i jak to I wygląda nie tylko we Francji, ale też w Polsce. To co ja obserwuję i to, co żeśmy też tutaj dyskutowali nie tylko na targach, ale też przed targami, to zdecydowana zmiana, zdecydowana zmiana, jeżeli chodzi o wielkość maszyn. Niestety czasu jest coraz mniej, e, coraz mniej ludzi chce na gospodarstwie pracować i te gospodarstwa z naturalnych przyczyn muszą być większe. I to też ta zmiana struktury jest widoczna we Francji. To w Polsce też to obserwujemy, może nie tak wizualnie do końca jak w takich danych statystycznych, które widać, że e, każdego roku e, tysiąc gospodarstw powyżej 50 hektarów przybywa w Polsce od 10 lat. Więc zmiana struktury jest, bo gospodarze to trochę ziemi są już coraz większe, A co no niektórzy mówią, no kiedyś miał 20 barów, dzisiaj 120, ale pieniądze te same. Więc no niestety koszty są wysokie prowadzenie działalności. I one dotyczą całej Europy. I nie ma innej drogi jak zmiana na nową technologię, większe maszyny, bardziej wydajne, no i elektronika, która pozwala na chociażby zbieranie danych na to, żeby zrobić raporty dla urzędu. Ile żeśmy opisywali kiedy, jaką dawką. Te wszystkie dane możemy już na bazie naszych urządzeń normalnie w oprogramowaniu w biurze sobie kolekcjonować. Robiąc tylko transferuj dane do mojego komputera, więc ale działnika ona poza tym, że egzystuje w naszym życiu codziennym w postaci telefonu, również w rolnictwie staje się powoli standardem. Z racji technologii, które są bardzo popularne w chwili obecnej jest duży Nacisk na tak zwane uprawy minimalne, czyli kultywatory, e, wszelkiego rodzaju talerzówki i siewników do siewu uproszczonego. To jest, można powiedzieć, trend taki nadal, bo on jest przecież widoczny od, od kilku ostatnich lat. Większa precyzja, jeżeli chodzi o nawożenie, czyli rozsiewacze, które mają section control, czyli ograniczanie szerokości roboczej na klinach, Mapy nawozowe stają się standardem, czyli te proste rozsiewacze zamieniają na bardziej technicznie zaawansowane. Opryskiwacze dzisiaj, no opryski też są drogie, to, to są dwie maszyny, rozsiewacz i opryskiwacz to są dwie maszyny, które zawsze powinny być najnowszej generacji, bo one dają wymierne korzyści w postaci oszczędności nawozu czy optymalnego wysiewu chociażby i też e, środków chemicznych, więc więc tutaj te maszyny zawsze w rolnictwie były najbardziej naj oczekiwane. Ale też wracamy z pługiem. Powiedziałem wracamy, dlatego że duże gospodarstwa z racji zmiany przepisów dotyczących chociażby ograniczeń związanych z środkami ochrony roślin do e, redukcji kwastów e, Roundup e, próbuje się wy wyeliminować całkowicie, więc Niestety minimalną technologię mają też swoje wady i czasami, e, że tak powiem, presja chwastów jest, e, albo jednego rodzaju chwastu jest tak duża, że żadnym środkiem nie da rady go usunąć, więc istnieje tylko jedna możliwość, mechaniczna. A pług jest świetnym narzędziem, które eliminuje chwasty e, na krótki czas, ale co 2-3 lata można go używać i e, skutecznie walczyć z kwastami. Też niekoniecznie drożej, bo ta orka nie musi być droga. A jak mogą Państwo zachęcić rolników do zakupu maszyn? Ja mogę powiedzieć tylko, tylko to, że po pierwsze, zawsze to podkreślaliśmy, że jakość musi kosztować. Bez jakości dzisiaj nawet te najmniejsze gospodarstwa nie będą mogły egzystować, bo wiele maszyn się kupuje na wiele lat. Mówiłem o rozsiewaczach, prostych narzędziach, które stały się praktycznie komputerem i tą częścią mechaniczną. Ten komputer stanowi to bardzo dużą oszczędność. Krok po kroku każde gospodarstwo musi inwestować. Dlaczego w Kunan? Dlatego, że my jako producent co roku wprowadzamy nie tylko nowe rozwiązania w postaci maszyn, szersza oferta, e, ale również e, taki prosty element, który ułatwia pracę z tymi maszynami. Mówiłem o transferze danych, czyli identyfikacja, jaki zabieg żeśmy wykonali. Możemy identyfikować, na jaką głębokość pracowaliśmy. Możemy identyfikować, ile godzin ma maszyna w chwili obecnej, wykorzystując nasze rozwiązania komputer w połączeniu z oprogramowaniem. Możemy mapę nawozową to taką prostą mapę, bo rolnicy badają glebę, dostają mapę nawożenia czy zasobności i mogą, że tak powiem, przygotować mapę nawożenia. My mamy narzędzie, które umożliwia, niezależnie jaki to producent wykonał, wgranie tej mapy do naszego komputera. I rozsiewać się tyle nawozów, co potrzeba. Czyli są wymierne korzyści, i jest to na dodatek proste w obsłudze. Co jest szalenie istotne, bo jak wiadomo, nie, w rolnictwie nie wszyscy są przygotowani do administracji. Kiedy się wykorzystuje komputer, dlatego te monitory, te komputery maszyn muszą być proste w obsłudze, bo, bo rolnik się skupia nad wykonaniem zabiegu, a nie administracją, nie z obyty w oprogramowaniach itd. Więc też nad taką prostą rzeczą patrzymy, żeby myślimy, aby te rozwiązania elektroniczne były proste w użyciu. Inna rzecz, trwałość, innowacje, jakie wprowadzamy, chociażby w opryskiwaczach, gdzie mamy takie na razie w fazie testów rozwiązanie, które pozwala na identyfikację chwastów i opryskiwania tylko tych miejsc, gdzie są chwasty. Czyli wykorzystujemy specjalne kamery z sensorami które pozwalają no, na oszczędności chemii nawet do 50-70%. To jest rzecz na razie e, niewyobrażalna, ale, ale rzeczywiście w fazie też już się to doświadczyli. Więc na rynku mają tylko trzej producenci podobne rozwiązania. Więc warto inwestować w maszyny Kuna, bo my staramy się być pomocni dla rolników. tak? i dawać im korzyści, żeby mieli pieniądze na przyszłe inwestycje. Nie ma innej drogi.